Dwa, raz, dwa, raz, dwa. Witam wszystkich serdecznie. Mamy dzisiaj 15 czerwiec i co? I i, i, i omówimy sobie dzisiaj te materiały, które wam ostatnio przesłałem, dotyczące geodyzyjno analitycznego opracowania projektów połączeń motorów. Części osób Pewnie się upiekło, mieliśmy mieć taki słodki projekt z tego, ale co się odwlecze, to jeszcze, jeszcze, dobra, słuchajcie, wysłałem wam materiały gościa, który jest chyba największym specem, jeżeli chodzi o koleje w Polsce, pan Kampczyk. I teraz tak omówię z tego, z tych ilu, 21 stron. Omówię tylko i wyłącznie najważniejsze rzeczy. Eee, no i. No i, i, i zadanie domowe jeszcze zadam. No i to będzie wszystko, co będzie takie minimum niezbędne do yy, do egzaminu zawodowego. Słuchajcie, jeżeli ktoś myśli albo ma wyobrażenie takie, że kolej, albo rozjazdy kolejowe i tak dalej i tak dalej, to jest coś takiego, co widzi nie wiem w, w żurawicy rozrządowej. No to zapraszam na rysunek pierwszy, głowica rozjazdowa stacji Frankfurt to pokazuje to pokazuje co tam się dzieje i to wszystko trzeba ogarnąć to wszystko musi mieć określone parametry to nie jest tak, że szynę jedną wygnął w tą stronę, drugą szynę wygnął w tamtą stronę i byle by się minęły, nie od razu powiem właśnie, żeby się minęły mamy na mamy na stronie której na stronie drugiej od razu na samej górze yy, jakie muszą być zasadnicze odległości pomiędzy osiami torów na odcinkach prostych czyli mamy w ogóle co to jest tor tor to jest szyna lewa i szyna prawa i teraz, jaka jest zasadnicza odległość pomiędzy osiami dwóch torów? 4,5 metra. To jest minimalna, ale na odcinku prostym. Zazwyczaj na łuku następuje poszerzenie tej wielkości. Dlaczego? No bo na łuku pociąg, czy skład cały, będzie się wychylał. Więc tu już musimy uwzględnić. To, pamiętać, ta wartość jest ważna. Mamy dwa tory. Tor to jest szyna lewa i szyna prawa. Dlaczego nie mówimy, że jednym torem się będzie pociąg poruszał w jedną stronę, a drugim w drugą? No bo pewnie tak to nie jest. Albo nie zawsze. Dobra. Zapamiętać. Co jeszcze? Mamy coś takiego jak pojęcie skrajni. Pojęcie skrajni to jest coś takiego. Chyba już może było omawiane nawet. Mamy mamy skład budowlany, był budowlany, skład yy, kolejowy, czyli na, powiedzmy wagon czy lokomotywę. I teraz, jeżeli otworzymy w tym wagonie drzwi, okna i tak dalej, to skrajnia jest to taki obszar w koło tego naszego wagonu, w którym nie może znajdować się nic w przypadku, gdyby ten pociąg czy ten wagon, znajdował się na torze. Dlaczego, nie, żeby się nie znajdowało nic? No bo, żeby w nic nie uderzyło. No jak pociąg sunie, powiedzmy, 160 na godzinę, no to to by była po prostu katastrofa. Dobra, teraz tak. Trzeba wiedzieć, że kolej ma taką ilość instrukcji, kolejowych, może tutaj Arkadiusz dał dał, dał, dał, dał, dał wykaz, tych, są, tych, tych nie dał no patrzę na koniec a są, so, dał parę bo parę tych instrukcji technicznych D19 i D4 i D8 i D14 w nawiasie są jakieś D75 pewnie zastąpiona instrukcja stara jest podana i tak dalej. Tych, tych instrukcji jest multum i to są potężne księgi. No i właśnie tutaj na tej stronie drugiej jest podane coś takiego, że w przypadku na przykład jeżeli dany odcinek można się nim po, po nim poruszać 160 km na godzinę, to promień łuku, minimalny promień łuku, będzie wynosił 15 tysięcy metrów czyli jak ktoś umie liczyć to 1000 metrów to jest kilometr, więc 15 kilometrów ma promień łuku i takie łuki się też liczy to nie jest tak, że to liczy się po prostu tak jak tak jak nasze yy, łuki Żywy, przejściowe i tak dalej. Dobra. Co jeszcze? Idziemy dalej. No, i teraz tak. Tu mamy na tej samej stronie. Mamy podane coś takiego. Na terenach kolejowych, jak i, na, w, jak i w przypadku innych, na przykład zakładów przemysłowych, stosowane są rozjazdy. I teraz. E, za chwilkę sobie powiem, powiem sobie, e, tu mamy wymienione S60, S49, S42 i tak dalej. Od czego on zależy, to też jest tutaj podane, to jest nieważne. E, mamy później typy szyn. E, I mamy również skos podany. Znajduje się czasem w stacjach rozrządowych i dalej, tak To jest wszystko do przeczytania. I gdzie teraz mamy? O, co jest najważniejsze? Popatrzcie. Punkt drugi. Ogólna charakterystyka rozjazdów współczesnych. Najbardziej rozpowszechnionym rozjazdem jest rozjazd zwyczajny. I teraz rozjazd zwyczajny. Popatrzcie niżej. Mamy tutaj opis oznaczenia rozjazdu to trzeba umieć do egzaminu zawodowego bo no chyba już na każdym jest albo na prawie każdym i mamy RZ S49-190-1-9 PSDS i co to oznacza? jest to rozjazd zwyczajny zbudowany z szyn typu S49 Czyli w pierwszej kolejności jest podany typ szyny, następnie mamy podany promień łuku, następnie podany jest skos tego rozjazdu, później mamy rozszyfrowany ten, to oznaczenie PSDS, czyli prawy z iglicami sprężystymi na podrozjezdnicach drewnianych, czyli to D, w odmianie do spawania, czyli S. Ten drugi sobie trzeba przeczytać samemu i sobie to ogarnąć. Uwaga! Zazwyczaj nie dają jakichś bardzo skomplikowanych. Jest, trzeba znać, że jest typ szyny, promień łuku, skos rozjazdu oraz na przykład ten taki z tych prostych skrótów dają. Na przykład L może być i tak dalej zamiast prawego lewy może być zamiast literki T może być B, czyli o podroz podrozjednicach betonowych. Co to są podrozjednice? To są te belki takie, które, do, które jak idziecie po torach, to są tak poprzecznie położone. Dobra. No i mamy później rysunek trzeci. Znowu mega, mega ważne yy, mega ważna rzecz ten rysunek bardzo często jest yy, mamy tak punkt a, punkt m oraz punkt p oraz punkt p' co to, co to w ogóle jest? to jest schematyczne oznaczenie rozjazdu zwyczajnego w ogóle co to jest rozjazd? Rozjazd to jest takie miejsce, w którym możemy pojechać na wprost lub na kierunek odgałęźny. To sobie trzeba zapamiętać, że to w prawo czy w lewo to będzie kierunek odgałęźny. I teraz rysunek trzeci. Jeżeli z punktu A pojechalibyśmy na punkt P, to pojedziemy na wprost. Jeżeli byśmy pojechali z punktu A na punkt P' to pojedziemy w prawo na kierunek odgałęźny. Co to jest punkt M? Yy, punkt M to będzie matematyczny początek rozjazdu. Matematyczny. Natomiast punkt A to jest początek rozjazdu. Styk przedigliczny jest początkiem rozjazdu. Tak zwany punkt A. Dopamiętali? Dobra. Czyli punkt A będzie w styku przed iglicznym, natomiast punkt M to jest matematyczny początek rozjazdu. Co to jest? Co to jest y punkt P i P'? To jest po prostu koniec rozjazdu. Czyli A początek, P koniec, P' koniec i M to jest matematyczny. Co to jest alfa? To jest... Kąt rozjazdu albo skos. I teraz musimy się wróć, wrzucić, słuchajcie, do góry. Przy czym kąt alfa zawarty, zawarty pomiędzy nim nosi nazwę kąta rozjazdu, to to już wiemy, zaś wielkość tangens alfa jest równa 1 do n. I teraz podaję co czasami Jakiś magik od Was może chcieć na egzaminie zawodowym. Nie wiem, nie pamiętam tego. O, zjadę sobie niżej. O, jest. Popatrzcie, mamy taką olbrzymią tabelę. Tabela 1. I w tej tabeli mamy podany kąt rozjazdu. Widzą? Czyli mamy tak, po lewej stronie w tabeli jest typ rozjazdu, później kąt rozjazdu i te wartości A, P, X, L, E i tak dalej. To jest nieważne. Natomiast w typie rozjazdu mamy podane 1 do 6,25. A co mamy później? Kąt rozjazdu. I teraz, co oni bardzo często od Was będą chcieli? Podadzą Wam na rysunku 1 do N i napiszą na przykład 1 do 6,25. I zadadzą Wam pytanie, jaki jest kąt tego rozjazdu? No właśnie. I wiele osób zrobi duże oczy i powie, panie, ale to się nie dało zrobić. Dało się zrobić. Trzeba było chwycić kalkulator i podzielić 1 przez 6,25 i z tego zrobić arkusa tangensa, tak? Żeby wyciągnąć tą... Tu mamy zaś wielkość tangens alfa jest równa 1 przez n. I wyciągnąć będzie trzeba kąt. Uwaga! Jak część z Was chwyciła ten kalkulator i policzyła, to się okaże, że yy, im na przykład nie wyjdzie. Bardzo często ten kąt rozjazdu jest podawany w stopniach i trzeba sobie będzie przerzucić na stopnie więc tam trzeba myśleć. Myśleć, myśleć, jeszcze raz myśleć. Dobra. To to jest takie naj, naj, najprostsze zadanko, które może być. Dobra, idziemy dalej. E, dobra. Co to jest? Co to jest projekt regulacji torów albo co to jest regulacja torów? Inaczej może być takie pytanie. Regulacja torów jest to um, ustawienie torowiska, czyli szyny lewej i szyny prawej, zgodnie z projektem, albo inaczej zgodnie z wytycznymi dla danego odcinka trasy. Zarówno sytuacyjnie, jak i wysokościowo. To jest projekt regulacji e, osi toru lub regulacji rozjazdu może być jeszcze takie pytanie KOS pisane z dużej litery K-O-S KOS to jest kolejowa osnowa specjalna to też o tym trzeba pamiętać dobra co jeszcze słuchajcie do regulacji torów mamy ym, mamy mamy te, takie specjalne maszyny i urządzenia one się nazywają część z nich się nazywa na przykład podbijarki to też trzeba wiedzieć, czy jak będzie stała taka duża lokomotywa z jakimiś takimi łapami i chwytakami to jest to po prostu podbijarka do torowiska dobra, idziemy dalej w dalszym tutaj w punkcie czwartym mamy takie zadanko jak połączyć dwa tory równoległe jednym rozjazdem zwyczajnym? O no mówię, pewnie niektórym się upiekło, takie zadanka byśmy sobie robili. To jest prościzna, bo nie robimy tu nic innego jak łączymy dwa, dwie krzywe. Najczęściej są to dwa łuki kołowe, krzywą przejściową oraz wstawką prostą. Popatrzcie tutaj na ten rysunek ósmy, w środku mamy W. I pamiętacie, robiliśmy takie dziwne rysunki, że mieliśmy prosta krzywa przejściowa, łuk kołowy, krzywa przejściowa, prosta, później znowu krzywa przejściowa i tak dalej. No to to było właśnie takie ćwiczonko yy, wprowadzające już do tego, żebyśmy się tutaj nie pogubili. No ale ale nie wyszło. No i tutaj poniżej rysunku numer 9 mamy słuchajcie mamy mm, co? Wzory i popatrzcie. Długość stycznej głównej, długość łuku, długość odcinka, wielkość strzałki i tak to są wszystko znane nam wzory no i na przykład może być takie zadanko praktyczne zaprojektować włączenie toru numer 3 w równoległy tor numer 1 położony w odległości 4,5 metra umożliwiając wjazd pociągu z toru numer 1 na tor 3 z prędkością 80 km na godzinę i teraz słuchajcie no ta początkowa część jest yy, świetna żeby zadać jakieś pytanko testowe, czyli podadzą wam na przykład yy, ten wzór, czyli R, musi być większe lub równe, V kwadrat przez 8,47. R to będzie promieru, promień łuku, V kwadrat to będzie maksymalna prędkość, po której można się którą można się poruszać po tym łuku, a 8,47 to jest stała. I co teraz trzeba zrobić? 80, bo wiem, że taką się chcemy poruszać podnieść do kwadratu i podzielić przez 847, co nam daje 755 więc promień łuku, aby można było jechać z prędkością 80 na godzinę to jest 760 metrów nieźle, nie? czyli kwadrat prędkości. I teraz tak, słuchajcie, w takiej w przypadku takiej kolei mogą wam zadać milion pytań różnych dziwnych. No i przecież to pytanie mogłoby dotyczyć na przykład, nie wiem, jakim promieniem musi lecieć rakieta kosmiczna i podadzą wam wzór. No i trzeba się zastanowić. Nie od razu panikować, no bo zazwyczaj te pytania są proste, ale ubrane, ubrane w wielkie słowa. Tu można by było, nie wiem, zapytać, jakim, po jakim promieniu musi jechać pan Staszek wioząc puste butelki do skupu. I ktoś powie, o matko, ja nie znam się na, na włożeniu butelek do skupu. Nigdy nie woziłem. Tak? No. <grym> Więc tu się trzeba zastanowić. Coś tam pomodzić. No. I co? A, i popatrzcie. Tutaj mamy jakieś tam wyliczenia. Widzą? I patrzcie co tu się dzieje. Że alfa jest równa 4 sto stopnie tyle minut i tyle sekund pół stopnia i 80 sekundy i trzeba się nauczyć albo sobie przypomnieć w jaki sposób przelicza się to no bo wiemy tam stopnie się inaczej wyjdą nie wyjdzie 4 przecinek i coś tam wyjdzie nie jak jest stopień w formie dziesiętnej, a stopień zapisany w formie stopni minut i sekund to wygląda to inaczej. To sobie to przypomnieć. Żeby nie było wstydu. Co dalej? Lecę dalej. Mamy tu jakieś wzory, wzory, wzory. Co mamy? Hmm. słuchajcie kolejną rzeczą, którą sobie trzeba już samemu sprawdzić jest to, jakie mamy typy rozjazdów, albo inaczej rodzaje i mamy na pewno rozjazd zwyczajny rozjazd podwójny jednostronny dwustronny, podwójny symetryczny, łukowy jednostronny, dwustronny Krzyżowy, też pojedynczy i podwójny. Bardzo często jest tak, że jest rysunek takiego rozjazdu. Oczywiście schematyczny. I jest pytanie, jaki to jest typ rozjazdu. Rodzaj. No, może i typ też rodzaj. Rodzaj yy, tego rozjazdu. No i trzeba sobie tam to odczytać. Kolejna rzecz jest taka że trzeba znać, jaki jest u nas rozstaw torów. Czyli mamy lewy tor, lewą szynę, prawą szynę i musimy wiedzieć, jaki jest rozstaw. On jest ściśle określony, cała Europa ma tyle, tam Hiszpanie mają ileś, Rosjanie mają ileś, ale my musimy wiedzieć ile jest u nas. To jest to do sprawdzenia. Kolejna rzecz do sprawdzenia, albo to może od razu podam. Zapamiętać sobie jedną rzecz, podobnie jak w przypadku suwnic. Wszystkie pomiary torowiska wykonujemy 14 mm poniżej powierzchni tocznej główki szyny. Taka jest zasada. I do przypomnienia jest z czego się składa szyna, czyli główki, szyjki, stopki. Też sobie rysunek gdzieś poszukać. No i co? Eee, co my tu jeszcze mamy? Tak patrzę w instrukcję. Eee, to czyli tak. Na pewno, na pewno słuchajcie trzeba sobie sprawdzić eee, te rodzaje rozjazdów. Co, no beton będzie pewnie jedno pytanko. I co? Tak patrzę i patrzę i, i musiałbym to wam pokazać. Musiałbym to pokazać. <tryk> o, mam takie fajne prezentacje. Nawet się rusza tutaj. Jak w przypadku tych GPS-ów znalazłem. Jak wyglądają te rozjazdy? No pewnie. Nawet jakie iglice działają. Może kiedyś będzie okazja. Dobra, no wiem, że to akurat nie ten rozdział będzie kompletną abstrakcją, nie pokazując na przykład wam czym jest opornica, czym jest ta iglica i tak dalej. No ale co mam zrobić? No, dobra. No to chyba tyle nie da się więcej, słuchajcie. Nie da się tu nic mądrego. Z takich rzeczy organizacyjnych, z rzeczy organizacyjnych, z rzeczy organizacyjnych, pan Wana bodajże będzie jeden dzień na waszym egzaminie zawodowym, a ja będę resztę nie wiem ile tam, dwa, czy trzy instrumenty będą wszystkie bodajże lejki z takim samym oprogramowaniem jakie jakie jakie jest u nas także tu nie ma strachu co jeszcze no trzeba sobie przetłuc te testy słuchajcie, nie ma wyjścia plus yy, przemieszczenia od kształcenia no i trochę tej kolei, bo zazwyczaj jest coraz więcej coraz więcej yy, no i dobra yy, zadanie domowe mamy radzę sobie nie zaniedbać tego o czym mówiłem yy, o tych rozjazdach możecie się zdziwić i powiecie kurde, dwa pytania były dwa pytania były co jeszcze tu patrzę o mam w ogóle kompletne tabele ale nie mogę wam tych tabel mam tu instrukcje nie mogę ich przesłać no nie do rady dobra trudno okej okay także oceny już wystawiłem część osób już widziała pewnie z, zarówno z informatyki jak i z z inżynieryjnej informatykę jeszcze mamy w przyszłym roku także spokojnie gotyzja inżynieryjna się kończy i co niektórzy się cieszą, ale za rogiem, tuż za rogiem czeka na was Szeroki uśmiech pani Fedak i 12 godzin katastro. Także zamienił stryjek, siekierkę na kijek chyba. Albo nie wiem na co. Dobra. To tak, żeby was pocieszyć jeszcze. Ok, No to pewnie do zobaczenia na egzaminie zawodowym, a z niektórymi się tam widzę, bo będą poprawiali ocenkę żeby uniknąć sierpnia